Pułkownik Deglavs dużo pracował, przede wszystkim bardzo dużo czytał, interesując się głównie zagadnieniami wojskowymi, strategicznymi i operacyjnymi, jak również politycznymi. Poglądy jego w sprawach aktualnych były wyraźnie odmienne niż poglądy jego szefa ministra siei. Pułkownik Deglavs otwarcie mówił, że nie ma najmniejszego zaufania do Ligi Narodów, ponieważ organizacja ta nie posiada w swej dyspozycji żadnej siły, która by mogła w razie potrzeby, Wymusić podporządkowanie się jej decyzją w sprawach wojny i pokoju. W jego ujęciu bezpieczeństwo mniejszych narodów powinno by się opierać na systemie szerokich sojuszów tak ułożonych, ażeby zmusić przypuszczalnego, potencjalnego agresora do zastanowienia się nad ryzykiem wywołania konfliktu. W zasadniczo logicznych rozumowaniach pułkownika de Glafsa był jednak jeden poważny błąd, jeżeli chodzi o położenie państw bałtyckich i Polski. Zakładał on, podobnie jak i wielu innych, że mniejsze narody położone między Niemcami a Rosją są zdolne same z ewentualną pomocą mocarstw zachodnich obronić swoją niezależność zarówno w wypadku zagrożenia przez Niemców, jak i przez Rosję. Innymi słowy, Powtarzał on koncepcję emanującą wówczas z Warszawy ministra Józefa Beka, cały obszar między Morza Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckiego. W rozmowach z pułkownikiem Deglavsem miałem sposobność stwierdzić, że każde z trzech państw bałtyckich w sposób zasadniczo różny oceniało stopień zagrożenia ze strony Niemiec i Rosji. Wydawało się, że najbardziej obawiała się zagrożenia rosyjskiego Estonia, w konsekwencji była ona uważana za najbardziej antyrosyjską. Estonia, jedna z grupy bałtyckiej poza Finlandią, wykonała fortyfikację na granicy swojej z Rosją na przesmyku między Morzem Bałtyckim a jeziorem Pejpus. Litwa, nieposiadająca granicy lądowej ze Związkiem Radzieckim, uważana była za najbardziej prorosyjską i utrzymywała najlepsze stosunki z Moskwą spośród wszystkich Bałtów. Łotwa znajdowała się w tym układzie pośrodku, zdradzając jednak więcej obaw w stosunku do Związku Sowieckiego aniżeli do Rzeszy. W rozmowach ze mną na częstych małych obiadach u państwa deglawsów, które z czasem stały się regularnymi spotkaniami dla głośnego myślenia, jak to obaj nazywaliśmy, podkreślał on zawsze, że państwa bałtyckie potencjalnie są bardziej zagrożone od strony Rosji aniżeli od strony Niemiec. Nie we wszystkim zgadzaliśmy się z pułkownikiem Deglavsem, ale rozmowy nasze były bardzo szczere, a stosunki stały się prawdziwie przyjazne. Zwykł on powtarzać, że gdyby istniała pewność, że Rosja sowiecka w pełni uszanuje elementarne prawa narodów bałtyckich do samodzielnego, niezależnego życia, to problem korzystania przez Rosję z portów bałtyckich mógłby być z łatwością rozwiązany. W innych poselstwach w Kownie bywaliśmy dużo rzadziej niż u Łotyszów, mniej też miejsca zajmie opis ich zwyczajów i ludzi. Brytyjski szarżet w Kownie, pan Preston, rezydował bardzo niedaleko od biur naszego poselstwa. Na prywatną rezydencję i biura poselstwa wybrał najbardziej ponury budynek w całej dzielnicy. Był to jednopiętrowy dom z czerwonej cegły, bez żadnych balkonów i żadnych upiększeń. Wchodziło się tam do mrocznej sieni, a następnie schodami, podobnie ciemnymi i mrocznymi, na pierwsze piętro do mieszkania państwa Prestonów. Pomimo, że pani Preston była rodowitą Rosjanką, białą naturalnie, obyczaj w domu, a w szczególności kuchnia, były najściślej angielskie. W driving roomie, Jedną rzeczą nie w stylu angielskim były starożytne i prawdziwie cenne obrazy ikony cerkiewne bizantyjskiej szkoły, niektóre w bogatych, złoconych ramach. Poza tym, jak w prawdziwym angielskim domu na śniadanie podawano zazwyczaj lambs chops, a po skończonym obiedzie dobre porto. Zresztą oboje państwo prostanowie i ich córka przemiły podlotek. Byli bardzo mili i życzliwi dla ludzi. Na jednym ze śniadań spotkaliśmy ich w domu pana Nortona, radca ambasady brytyjskiej w Warszawie i jego małżonkę. Państwo Nortonowie, zwyczajem wszystkich Brytyjczyków, dyplomatów, nie mieli dość słów dla wyrażenia zachwytu i podziwu dla postawy narodu polskiego w stosunku do Niemców. Było to w maju 1939 roku, bezpośrednio po ujawnieniu w mowie ministra beka całej prawdy o stosunkach polsko-niemieckich, o niemieckich zakusach względem Polski. Oboje państwo Nortonowie byli przekonani, że gdyby miała wybuchnąć wojna z Niemcami, to cały naród Polski stanie jak jeden mąż przeciwko nim. Oboje jednocześnie byli wielkimi optymistami, że do wojny nie dojdzie, gdyż kanclerz Hitler nie zaryzykuje jej przeciwko imperium brytyjskiemu. Pan Preston... Jako poseł Wielkiej Brytanii miał w Kownie wyjątkowo wielką pozycję. Liczono się z nim w rządzie litewskim i zabiegano bardzo o jego względy. Był on w Kownie od szeregu lat, wszedł więc dobrze w życie Litwinów. Mówił zaledwie kilkanaście słów po rosyjsku, a więc porozumienie się jego z Litwinami było mocno ograniczone. Dopomagała mu jego żona. Poza tym mecenasował on operze Kowieńskiej i teatrom, popierał sporty, szczególnie piłkę nożną, i brał czynny udział w pracy licznych towarzystw sportowych i kulturalnych. Zewnętrznie wyglądał oryginalnie. Czerwony, prawie buraczkowy, na wygolonej całkowicie twarzy, wysoki jak tyka, z rudą czupryną rozwianą w nieładzie włosów, ubrany niedbale, ale z pewną elegancją. Poseł francuski, pan Dulon, nosił się w kownie bardzo wysoko. Francja była główną gwarantką traktatu wersalskiego i chciałaby również na Litwie posiadać największe wpływy i własnowolnie decydować o politycznym kierunku Litwy. Poza tym działalność poselstwa francuskiego zaznaczyła się w Kownie w podtrzymywaniu wpływu kultury francuskiej w życiu Litwy. Instytut francuski pracował i prosperował tu zupełnie sprawnie, prowadząc akcję odczytową i kursy języka francuskiego. Liczni oficerowie i studenci litewscy studiowali stale we Francji, a do Kowna dość często przyjeżdżali literaci, muzycy i fachowcy francuscy. Łączność między Litwą a Francją pod względem kulturalnym była bardzo ożywiona. Litwini bez żadnej wątpliwości byli bardzo przyjaźnie usposobieni względem Francji. Pamiętano nie tylko dawną przeszłość, epokę napoleońską ale i interwencje francuskie na rzecz Litwy w sprawie Wilna w latach 1919-1920. Pod względem towarzyskim poselstwo francuskie w Kownie było bez żadnego wyrazu ani dobre, ani złe. Minister de Long, starszy pan i stary urzędnik dyplomatyczny, sprawiał wrażenie dobrze zakonserwowanego radcy z galerii ministerialnych urzędników Francji. Stosunki naszego poselstwa z poselstwem francuskim były dość luźne, chociaż ogólnie poprawne. Nieco denerwujący był dla mnie pobłażliwie protekcyjny ton przybierany przez niektórych Francuzów w stosunku do mniejszych narodów wschodniej Europy, co się jakby stosunek szefa do swoich klientów lub zgoła podwładnych. Cechy te obserwowałem u Francuzów jeszcze w okresie 1920-1928, kiedy pełno było u nas przeróżnych misji francuskich i kiedy Francuzi próbowali rządzić Polską według swoich potrzeb. W poselstwie włoskim byłem tylko jeden raz, aby na życzenie ministra Harwata złożyć powinszowania z okazji jakiegoś wojskowego święta narodowego czy rocznicy faszystowskiej. Pojechaliśmy po południu we czterech — poseł Harwat, dwaj radcowie, Załęski i Dziarczykowski i ja. Poselstwo włoskie mieściło się w przestrzennej willi położonej prawie na przedmieściach Kowna na Zielonej Górze. Willa ta była własnością rządu włoskiego, a nawet może była zbudowana przez architektów włoskich, bo wyróżniała się stylem włoskim. Był to biały, podłużny budynek z półpiętrem, otoczony zieleńcem od ulicy i przestronnym ogrodem z tyłu. Wprowadzono nas do dużego salonu oświetlonego dość skąpo dwoma wysokimi stojącymi lampami w stylu starych latarni weneckich. Po środku salonu w świetle latarni, stał oczekujący na nas baron Di Giura w towarzystwie swego radcy hrabiego Cipico. Obaj byli przybrani w czarne mundury faszystowskie. Na nasz widok poderwali się obaj sprężyście na baczność i jednocześnie wznieśli prawe ręce do góry w powitaniu faszystowskim. Miny tych panów w niecodziennych uniformach były bardzo uroczyste. Zaskoczeni nieco tym powitaniem, a zwłaszcza widokiem ich w mundurach faszystowskich, stanęliśmy i my na baczność, jak kto z nas umiał, na trzy kroki przed baronem Didziurą. Minister Harwat, zaaferowany tym zgoła niezwykłym rytuałem, stracił swój dar wymowy i wybąkał, chrząkając co chwila kilka słów zdawkowych życzeń których poseł włoski wysłuchał z namaszczeniem, powagą i wielkim skupieniem na twarzy i odpowiedział po francusku bombastycznymi frazesami o przyjaźni faszystowskiej Wielkiej Italii dla Polski marszałka Piłsudskiego. Po zakończeniu tego przydługiego przemówienia obydaj dyplomaci raz jeszcze poderwali się na baczność i złożyli ministrowi Harwatowi ukłon faszystowski z niezwykłą ostentacją. Pierwszy raz w życiu widziałem podobny ceremoniał, było to wszystko robione przez nich niesłychanie sztucznie i wyraźnie trąciło komedianstwem. Poseł Di Dziura usilnie pracował nad pozyskaniem pana Harwata i całego poselstwa polskiego w Kownie dla popierania w Warszawie idei, aby Polska przystąpiła do osi. Niemcy, Włochy i ruszała z nimi razem przeciwko Rosji Sowieckiej. Od początku stycznia 1939 roku Harwat i ja staliśmy się obiektami szczególnych zabiegów posła włoskiego w tym sensie. Baron Didziura wyraźnie lekceważył Rosję Sowiecką, jak to zresztą czyniła większość ludzi w zachodniej Europie i u nas w Polsce. Byłem niestety jednym z bardzo nielicznych oficerów Polskiego Sztabu Głównego, którzy najzupełniej nie podzielali tego zdania. Dużo przyjemnych godzin spędziliśmy w domu posła Estonii w Kownie, pana Warmy i jego małżonki. Minister Warmy był z pewnością najbardziej wesołym z natury członkiem Korpusu Dyplomatycznego w Kownie. Wydawał się na pierwszy rzut oka prostodusznym wesołkiem i nieskomplikowanym człowiekiem. W rzeczywistości była to tylko maska, pozory celowo przyjęte. Miałem sposobność przekonać się o tym osobiście. W domu pana Warme i z jego inicjatywy spotkałem się i miałem bardzo poważne rozmowy z premierem Litwy, generałem Czerniusem. W obecności gospodarza domu nastąpiło oświadczenie generała Czerniusa o ustosunkowaniu się rządu litewskiego do Niemiec w czerwcu 1939 roku, w czasie, kiedy miały miejsce rozmowy o zawarciu sojuszu wojskowo-politycznego między Francją i Wielką Brytanią, a Rosją Sowiecką w Moskwie. Rozmowa, jedna z moich najważniejszych na Litwie, z premierem litewskim odbyła się po obiedzie u państwa Warmy w dniu 15 czerwca 1939 roku. Minister Warmy należał, jak mi się wydaje, do wyjątków wśród polityków i dyplomatów Estonii, którzy uznawali, wolę snolę, z konieczność porozumienia z Rosją sowiecką. W czasie mojej rozmowy w jego domu z generałem Czerniusem ten pogląd wypowiadał on niejednokrotnie. Przewidywał przy tym rychło wojnę światową rozpętaną przez Niemców i zakładał, że bez pomocy Rosji nie da się Niemców pokonać. Wyrażał też obawę, że jeśli Niemcy pokonają Polskę i Francję, to uzyskają wolną rękę na wschodzie i uderzą na Rosję sowiecką. Wtedy los państw bałtyckich, Estonii, Łotwy i Litwy... Będzie przypieczętowany i rozstrzygnięty według niemieckiej teorii Rosenberga, którego cytował z pamięci i której niezmiernie się obawiał. Oboje państwo Warmy byli bardzo popularni w Kownie. Mieszkali bardzo ładnie w domu mieszczącym poselstwo estońskie, zajmując tam całe piętro. Szczególne wrażenie sprawiało poselstwo niemieckie w Kownie. Już sam budynek, w którym zamieszkiwał poseł Rzeszy, pan Cechlin, bardzo wyraźnie odcinał się od innych mieszkalnych domów Kowna. Była to czerwona, murowana willa z drewnianym, gotyckim dachem i białymi wieżyczkami. Zielone okiennice i takie żaluzje na białych framugach okien nadawały willi charakter niecodzienny w Kownie, gdzie nie było zupełnie domów o typie niemieckim. Dom pana Cyglina stał na bocznej ulicy, w dzielnicy pod Zieloną Górą, dość daleko od centrum miasta. Wnętrze domu, byłem tylko w trzech pokojach, wyglądało na urdojcze, co w szczególności odnosiło się do biblioteki gabinetu i do sali jadalnej. Byliśmy z żoną zaproszeni na obiad do pana Cyglina. Honory domu robiła pani Just. Żona niemieckiego atasza wojskowego, bo sam pan Cylin jest w Kownie bez rodziny. Podobno jest rozwiedziony. Starałem się bez większego z góry uprzedzenia kontrolować moje wrażenie w czasie obiadu. Nie było to łatwe, rzecz się bowiem działa w marcu roku 1939, kiedy doszły już do nas w Kownie niepokojące wieści o zamiarach niemieckich w Europie. Było to już po zajęciu przez Niemcy Austrii i po okrojeniu Czechosłowacji, a także były już znane zamiary niemieckie w stosunku do Polski. Litwa też była już zagrożona, chodziło o Kłajpedę. Czułem się w tym niemieckim na wskroś domu wyraźnie źle. Dominującym uczuciem, któremu z reguły ulegałem, przestępując próg niemieckich domów, co zdarzyło się parokrotnie w czasie mojej kilkuletniej służby na polskim Pomorzu przy przymusowym kwaterunku w dworach pozostających w rękach Niemców, było poczucie własnej obcości w tym świecie, źle ukrywanej niechęci ze strony gospodarzy i różnic kulturalnych dzielących Polaków od Niemców. Rozmowy z Niemcami są bardzo dla nas Polaków pouczające. Każdy Niemiec za granicą po prostu z poczucia obowiązku względem swojej ojczyzny jest jednocześnie agentem reklamy Niemiec i zarazem wyraźnym agentem wywiadu. Dom posła Cejlina był postawiony na wysokiej stopie. Na obiedzie u posła Niemiec byli obecni najwyżsi przedstawiciele Wojska Litewskiego z generałami Rusztikisem i Czerniusem na czele. Spośród ataszy wojskowych był tylko pułkownik Deglavs i ja. Atmosfera podczas tego obiadu była bardzo ciężka i wymuszona, gdyż przyjęcie to miało miejsce na kilka dni przed zajęciem przez Niemców Kłajpedy. A rozmowy na ten temat... Między Niemcami a Litwinami były już prowadzone od kilku tygodni. Litewski minister spraw zagranicznych, pan Urprzys, bawił w tym celu od dłuższego czasu w Berlinie, zaproszony tam przez rząd niemiecki. Obecni na tym obiedzie oficerowie litewscy i ich małżonki siedzieli przy stole z nieruchomymi, jak z kamienia twarzami, i z widocznym przymusem brali udział... W ledwo wlokącej się rozmowie czuło się, że coś ciężkiego, jakby olbrzymi głaz legł na piersiach Litwinów i przydusił nastrój. Poseł cylin, pani Just, pułkownik Just, specjalnie przybyły na tę okazję z rygi niemieckiej atasze morski i dwóch urzędników poselstwa niemieckiego, starali się o podtrzymanie rozmowy, lecz zdradzali również pewne zakłopotanie. Nastrój tego obiadu był ponury i bardzo ciężki, wręcz przygnębiający. Dosłownie w parę minut po powstaniu od stołu wszyscy generałowie i pułkownicy litewscy na czele z generałem Rasztikisem poczęli się żegnać. Generał Czernius powiedział do mnie przed swoim wyjściem, dziwnie się czuję w tym domu i na tym obiedzie. Dziś nalewają szampana, a jutro być może przystawiony nam będzie do piersi pistolet z krótkim oświadczeniem, dawaj kłajpedę, bo inaczej będziesz zamordowany. Twarz generała Czerniusa, gdy to mówił, tchnęła gniewem i hamowaną pasją. Odwoziłem państwa Deglawsów samochodem do domu. W drodze pułkownik Deglavs powiedział mi, że Niemcy już postawili ultimatum Litwie w sprawie Kłajpedy. Zrobili to za pośrednictwem pułkownika Justa, atasze wojskowego Rzeszy, na Litwie. Poselstwo Związku Sowieckiego zajmowało w kownie odmienną pozycję w życiu towarzyskim sfer litewskich i korpusu dyplomatycznego. Poseł sowiecki, Pozdniakow i atasze wojskowy, major Korotkich, brali udział ze swymi żonami we wszystkich imprezach oficjalnych litewskich, lecz bardzo rzadko bywali w prywatnych domach korpusu dyplomatycznego. U siebie w domu przyjmowali zupełnie wyjątkowo. Należałem do tych wyjątków. Stosunki moje z rosyjskim atasze wojskowym majorem Korotkich były do pewnego czasu bardzo dobre, a nawet przyjazne. Po nawiązaniu znajomości na jesiennych manewrach litewskich i po wymianie wizyt nawiązaliśmy ze sobą bliższe stosunki, widując się dość często i odwiedzając się wzajemnie. Major Korotkich na temat swoich poglądów politycznych i ideologicznych, zwłaszcza w zakresie marksizmu-leninizmu, nie wypowiadał się. Pani Korotkich... Natomiast powiedziała kiedyś mojej żonie, że swoją córeczkę zaprowadziła do cerkwi prawosławnej w Moskwie, aby przyjęła chrzest święty, bo, jak mówiła, byłaby poganką. Oboje państwo korotkich byli stuprocentowymi Rosjanami patrzącymi z wielką podejrzliwością na całą Europę, a szczególnie na swych sąsiadów, węsząc na każdym kroku chęć rozwalenia Rosji sowieckiej. Przyjęcia na większą skalę urządzane były przez posła Pozdniakowa w salonach poselstwa sowieckiego. Byłem zaproszony i poszedłem na przyjęcie z okazji rocznicy rewolucji w listopadzie 1917 roku. W salonach poselstwa sowieckiego było zupełnie przestronnie. Zjawiło się tylko po jednym przedstawicielu z każdego poselstwa. Wśród szefów placówek był tylko jeden, poseł Czechosłowacji, pan Skalicki. Wojsko litewskie reprezentował pułkownik Dulksnys i kilku oficerów, głównie z oddziału drugiego sztabu. Rząd litewski właściwie był nieobecny. Widziałem tylko pana Gerdwajnisa, szefa protokołu dyplomatycznego oraz dwóch czy trzech urzędników litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Było to popołudniowe zebranie, po polsku nazywalibyśmy je herbatką, ale stoły były suto zastawione zimnymi potrawami, rybami sprowadzonymi z Rosji, rozmaitymi zimnymi mięsami, przeróżnymi przekąskami, tortami, ciastkami i najrozmaitszymi słodyczami. Na stołach obok stały potężne baterie napoi, różne gatunki wódek i win, wyłącznie rosyjskich, w tym doskonałe krymskie wino białe. Były również i gorące przekąski oraz oczywiście kopiaste wazy czarnego, ziarnistego kawioru. Wszyscy Rosjanie byli bardzo uprzejmi i gościnni, zapraszali gości do jedzenia i picia, polecając i podając potrawy i napoje. Zmiana ustroju w Rosji nie zmieniła cech narodu rosyjskiego. Raduszność i gastriepliemstwo, serdeczność i gościnność pozostały w nim nadal. Sezon towarzyski w Kownie kończył się w połowie maja każdego roku, rozpoczynał się ponownie w końcu października. W lecie Kowno pustoszało. Rodziny członków Korpusu Dyplomatycznego wyjeżdżały na wakacje, udając się na wypoczynek i urlopy do swoich krajów. W lecie roku 1939, w czerwcu, lipcu i pierwszej połowie sierpnia, wszystko wydawało się na Litwie na pozor normalne i spokojne. Lipiec w szczególności był wyjątkowo pogodny i upalny. W sezonie letnim znaczna część życia towarzyskiego Kowna przeniosła się do Pałongi nad Bałtykiem. Prezydent Smetona z rodziną wyjeżdżał tam corocznie, a za nim również liczni członkowie rządu litewskiego, wyżsi urzędnicy i wojskowi z rodzinami. Większość członków Korpusu Dyplomatycznego spędzała wakacje i letnie urlopy w letniskach nadmorskich koło Rygi na Łotwie lub wyjeżdżała do uzdrowisk i letnisk zachodniej Europy. Niemniej każdy z członków Korpusu Dyplomatycznego w Kownie uważał za swój obowiązek wpaść do Połągi w okresie letnim przynajmniej na kilka dni. Połąga, po litewsku palanga. Była pewnego rodzaju letniskiem, letnim salonem towarzyskim Litwy. Posiadała też dla wypełnienia z tej roli pierwszorzędne warunki z wyjątkiem komunikacji z Kownem, która była bardzo niedogodna i uciążliwa. Jako letnisko nad Morzem Bałtyckim Połąga słynęła od dawna i była od dziesiątków lat rozbudowywana przez jej właścicieli rabiów Ceszkiewiczów. Przed wojną 1914 roku była bardzo znana i popularna wśród społeczeństwa polskiego na całym obszarze między Wilnem a Kijowem, a nawet Warszawą a Petersburgiem. Byłem po raz ostatni w Połądze w lipcu 1939 roku, w momencie kulminacyjnym sezonu letniego, korzystając z gościnności pani Tyszkiewiczowej. Kąpiel morska w Połądze stanowiła zabieg Hydropatyczne w całym tego słowa znaczeniu. Morze Bałtyckie w lipcu, nawet w upalny dzień, było przeraźliwie zimne, aż zapierało po prostu dech w piersiach po wskoczeniu do wody. W godzinach od 12 do 14 w barze restauracji na plaży morskiej panował tłok nie do opisania. Większość kąpielowiczów obojga płci przychodziła na posilenie się. Potrawy były bardzo niewybredne, ale zawsze smaczne i świeże. Ceny naprawdę bardzo przystępne. Publiczność składała się w większości z młodzieży litewskiej, bardzo skromnie i bezpretensjonalnie ubranej i zachowującej się bardzo przyzwoicie, lecz z wielką swobodą. Około godziny piątej po południu plaża w połądze pustoszała. Pozostawały niedobitki zapalonych amatorów słońca i kąpieli. Zapełniały się natomiast uliczki, miasteczka i park przy pałacu Tyszkiewiczów, otwarte stale dla publiczności. W parku tym zbudowana jest grota Matki Boskiej ze źródełkiem i figurą Panny Maryi. Najbardziej uczęszczanym przez publiczność miejscem w parku Tyszkiewiczów było wzgórze imienia Biruty, legendarnej, a jednak historycznie znanej księżniczki litewskiej z początków XIV wieku. Na tym wzgórzu, panującym nad brzegiem Bałtyku o rozległym widoku, Stała niewielka kapliczka z kamienia Ciosana, pamiętająca rzekomo czasy Biruty. Miejscowe podanie głosiło, że wzgórze Biruty było związane z osobą wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta, stryja pierwszego spanującej na tronie polskim dynastii Jagielonów, Władysława Jagiełły. Księżniczka Biruta była żoną Kiejstuta i z tego związku narodził się Witold Wielki książę litewski, niekoronowany król Litwy, uznawany i dziś za bohatera narodowego. Romantyczna i niewątpliwie historyczna legenda o wzgórzu Biruty i Kiestuta sprzyjała popularności tego wzgórza wśród letników i przygodnych wycieczkowiczów litewskich odwiedzających połągę. Wieczorami tańczono w Kurhausie, jedynym miejscem z orkiestrą. Połąga jest naprawdę klejnotem, perłą tej części Morza Bałtyckiego, jako letnisko nadmorskie i plaża kąpielowa. W odległości kilku kilometrów od Połągi, w kierunku Libawy na Łotwie, przy ujściu rzeki Świętoji, rząd litewski rozpoczął w roku 1938 budowę portu morskiego, przewidując zastąpienie w przyszłości Kłajpedy własnym portem. Miała to być litewska Gdynia, jak tłumaczyli Litwini. W lipcu 1939 roku prace nad budową tego portu były zaledwie rozpoczęte. Ukończony był niewielki basen dla małych łodzi rybackich i kutrów oraz prowizoryczne molo, przy którym stał przycumowany jedyny litewski okręt wojenny. Mała kanonierka dawnej niemieckiej marynarki z roku 1918, noszący nazwę Prezydent Smetona. Generał Rasztikis wyraża chęć złożenia wizyty w Polsce. Pod względem wydarzeń politycznych luty 1939 roku minął w Kownię bezbarwnie. Wizyty Ribbentropa i Ciana w Warszawie nie wyjaśniły niczego na polskim odcinku politycznym. W prasie polskiej i zagranicznej, przede wszystkim niemieckiej, ukazały się po obu tych wizytach oficjalne komunikaty redagowane przez odpowiednie MSZ, w których podano oklepane formułki, że zostały wymienione poglądy, że uzgodniono stanowiska i że spotkania mężów stanu Polski, Niemiec i Włoch odbyły się w atmosferze wzajemnej życzliwości. Na tej podstawie można było jednak wnioskować, że nasza polityka zagraniczna wciąż jeszcze pozostaje na gruncie postawy zbrojnej neutralności między Niemcami a Rosją Sowiecką. W zakresie stosunków litewsko-polskich postępuje naprzód jednocześnie w Kowni i w Warszawie powolny proces normalizacji. Połączony jest on jednak z pewnymi przeszkodami. Litwini w rozmowach z nami i w prasie podkreślają, że pragną najlepszych stosunków z Polską – ale prawem zachowania pewnej swobody w ich własnych stosunkach z Niemcami i z Rosją Sowiecką. Ten punkt widzenia podzielają i inne państwa bałtyckie, Estonia i Łotwa.